Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im Słusznie prorok Izajasz powiedział o was o obłudnikach, jak jest napisane Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywanie dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich. Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, Czcij ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce niech śmiercią zginie. A wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Drodzy bracia i siostry, niech Pan obnaży was swoim pokojem. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz znamy ze szkolnych lat tą fraszkę Kochanowskiego i rzeczywiście ona jest prawdziwa bardzo, bo doceniamy zdrowie właśnie wtedy, kiedy coś nas łupie w krzyżu albo gdzie indziej boli. Zdrowie to ta wartość, o którą się troszczymy, która zajmuje nasze myśli, która jest dla nas tak ważna. Kiedy brakuje zdrowia to już przestaje cieszyć życie. Ani ciekawa książka, ani interesujący film, ani nawet rozmowa z kimś, nawet jeść się za bardzo nie chce. Jak nie ma zdrowia, szybko gnuśniejemy, narzekamy. Niektórzy nawet i pomstują w stronę nieba, że Bóg taki zły, niesprawiedliwy i spotyka mnie ta choroba. Niemniej jednak Bóg nie stworzył nas do tego, byśmy cierpieli. Bóg stworzył człowieka w raju, którego nie dotknęła śmierć. A więc nie dotknęły także i choroby. Choroby, które przychodzą na nas nie są dziełem Boga. Owszem, Bóg może w jakiś sposób dopuszczać choroby czasami także dla naszego dobra, dla naszego nawrócenia, Czasami dla opamiętania się. Ale Bóg nie stworzył chorób. Bóg stworzył nas zdrowymi. Można powiedzieć doskonałymi. Stworzył nas dla życia wiecznego. Ale cóż, póki młodzi, to silni i zdrowi. A później przychodzi często czas chorób, niejednokrotnie bardzo przewlekłych, Czas starości tak uciążliwy, bo już nie można ani szybko chodzić, ani coś zrobić więcej. Pan Bóg jednak w tym często naszym stanie choroby przychodzi z łaską. Jeżeli nawet nie zabiera tej choroby, to chce nas w niej umocnić. I Kościół daje też nam takie umocnienie, umocnienie sakramentalne. Dzisiaj w Światowy Dzień Chorego w wielu świątyniach, tak jak za chwilę tutaj, udzielane są sakramenty chorych, sakramenty namaszczenia chorych. No nie jest to jakiś cudowny lek, nie znajdziemy go na liście refundowanej. Nie jest to taki lek, który można kupić w aptece, mieć receptę. Może trochę podobny, bo chyba jedyną receptą na ten lek, jedyną zapłatą, to jest wiara. Wiara, bo łaska działa, łaska tego sakramentu działa, ale skuteczność. Często jest uzależniona od tego, czy mam wiarę w to namaszczenie, w tą łaskę Chrystusa. Kościół już od samego początku miał obrzęd namaszczania. Święty Jakub w swoim liście daje wręcz dokładny opis, co robić, kiedy ktoś choruje. Wezwijcie kapłanów, by się modlili nad takim chorym i namaścili go w imieniu Pana a ten odzyska zdrowie. Niekoniecznie tylko to zdrowie ciała, ale przede wszystkim zdrowie duszy. Ten sakrament bardzo często nas umacnia, kiedy przyjmujemy go z wiarą. Niektórzy drżą, słysząc, że to jest ostatnie namaszczenie. Niejednokrotnie było tak, że byle tego księdza nie wezłać, bo jak już wezwał księdza, to już zaraz chyba grabarza trzeba by wezwać. Dlaczego to się nazywa na ostatnie namaszczenie? No właśnie, ciekawa sprawa. Kiedyś zaczęto mówić, że to jest nam ostatnie namaszczenie. Nie dlatego, że to jest przed śmiercią namaszczenie, tylko to jest ostatni sakrament, który człowiek przyjmuje w kolejności. Najczęściej, popatrzcie, chrzest na początku. Eucharystia, bierzmowanie na sakrament małżeństwa. No i gdzieś na końcu, w kolejności tych sakramentów było to ostatnie namaszczenie, ponieważ pierwsze namaszczenie przy chrzcie świętym. Ostatnie namaszczenie, później przy bierzmowaniu drugie namaszczenie. I ostatnie namaszczenie to jest sakrament chorych. A jak ludzie zaczęli słyszeć ostatnie namaszczenie no to drżeli, że to już trzeba szykować się na tamten świat. Kościół daje nam dzisiaj ten sakrament i on rzeczywiście działa. Byłem tego świadkiem kilka lat temu, kiedy posługiwałem w jednej z parafii. Chodziliśmy oczywiście do chorych w pierwsze piątki miesiąca. I poszedłem do jednej starszej pani, która cierpiała na bardzo zaawansowany nowotwór żołądka. Już w ostatnim stadium choroby. Naprawdę nic nie mogła jeść. Nawet wody za bardzo nie mogła przyjmować. I córka mówi do mnie, że mamusia chciałaby przyjąć sakrament chorych. Udzieliłem ten sakrament. Później mi córka opowiadała, że kilka godzin po tym sakramencie Mamusia mówi do niej, córko, ja bym coś tak zjadła. Mama, ta córka mówi, no pewnie mamusia, bo ty też już nie jesz od tylu dni, ale nie wiesz, ja bym tak coś takiego zjadła, zrób mi coś takiego. I tutaj wymieniła jakąś potrawę. Ale mamusia przecież ty nie możesz tego, ale tak bym to zjadła. No i zrobiła jej jakąś tam potrawę, pewnie nie, niezbyt lekko strawną. I coś się okazało. Yy, ta mamusia zjadła to i nic. Żadnych tam się rzeczy nie działo złych. I znowu wieczorem zjadła kolację i następnego dnia, i następnego dnia. I tak przez kilka miesięcy mając ten nowotwór żołądka, zupełnie normalnie jadła, nic ją nie bolało. Oczywiście Pan ją zabrał do siebie po kilku miesiącach, ale do końca życia nie cierpiała. Momentalnie po udzieleniu tego sakramentu, ona przyjęła ten sakrament z wiarą, nastąpiło uzdrowienie, umocnienie. I uwierzcie mi, kiedy byłem u niej następnego miesiąca, to była zupełnie inna osoba. Mimo tej choroby radosna, pełna wiary. A no to jest jeden z ważniejszych skutków tego sakramentu. Umocnienie chorego. Dodanie mu takiej otuchy i wiary, że Bóg czuwa nad tobą, że te cierpienia możesz na przykład ofiarować w intencji nawrócenia kogoś. Dlatego przyjmijmy dzisiaj dla tych, którzy tego chcą, którzy są słabi i chorzy, przyjmijmy ten sakrament z wiarą. Nie może oczekując od razu wspaniałych wyników u lekarza i zdrowia dziecka ale oczekując umocnienia wiary, wytrwałości, wiary i miłości do Pana Boga, że nawet mimo tej Twojej słabości, tej Twojej choroby, Bóg Ciebie nie opuszcza. Bóg nad Tobą czuwa. A z tego, co wydaje Ci się takie trudne do zniesienia, może Pan Bóg wyprowadzi dużo, dużo większe dobro.